że wokół tej Anisław, nie mając nic od lat tak sprawdź, jestem tu turystą, więc nie pytaj o drogę te wszystko biłem, tutaj lec o stoję choć to jest chore, widać tutaj rynek smytu. tych, którzy sprzedali siebie dla kilku wygód idąc podziwiam, choć znam to od podrzewki to jestem tym dla tej masy odrębnych i zeski ludzi spacerują tutaj za mną Na kilometry tych tras. Ciężko stąd wyjść i nie pomoże tu kąpac. Hamstwo za chamstwo daj tu was. Więc znów na chodnik szanowna, ale jak Gwiazd. Aleja ale jak ty w szereg Mimo iż są kryteria Nie mają nic, budujemy sobie piętra Czy niby postać sławna jest od nas lepsza? Pytanie stwierdzam, a odpowiedzi nie ma I nikt nawet nie wchodził do sprawy seta I to jest w tym przykre, gdy człowiek to kukiełka Budujemy marzenia zamiast budować miejsca Dużo w tych czasach znaczy dobra kariera Dzięki której będziesz ktoś dla nich teraz Chodź, to buduje zastrość oraz młodzieja Weź mi pewność w to, że twoja Rają, choć to obraz milczeja Mięsoci osób, którzy mają na tych pazurach, oraz większości, którzy chcą wyjść z Ale jak gwiazdy w szeregu staj, znajdź swoje miejsce i pytaj o haj Ale jak gwiazdy do dla mas, wyskocz po ponad spód łask, łask Ale jak gwiazdy w szeregu staj, znajdź swoje miejsce i pytaj o chaj. Ale jak gwiazdy do wisko dla mas, wyskocz po nas spód łask czasy stawiają w sytuacji. Często nie możesz sobie poradzić. Fakty zasłaniają mnie kraty. Po co być sławym, Może by być szanowanym, lecz to tylko schematy. Wiesz, ciągnie mnie, by być tam z wami. Bo tu, gdzie jestem nieraz, świat mi się wali I nie mam tego wsparcia jak wy. Ej, znajdę tu lek, choćbym nie wiem, gdzie sześć, a drogi kręcę, to wiem. Wiem i zamiaru, nie mam skończyć na dnie. Dla wielu ja przecież już tam jestem. Nie mam kariery, która będzie respektem. A bez tego nikt nie traktuje na serio. Widać przemoc tych, którym nie moc. Zamyka drzwi do swoich wyśmionych niebios. Ale i gwiazd, którą kreuje nas pieniądz. Ale jak gwiazdy, w szeregu stań znajdź swoje miejsce Efekty, setek godzin pracy W przeliczeniu na liczby to tylko 16 wersji 112 słów, synki myśli wyrwanych z kontekstu Jednym tchem tańczące na membranach Dla nas taniec śmierci, a czym on jest dla was? Synonim mojego ja, idealista, głupiec, wariant Skąpana w bieli prawda, bo kłamstwo to wariant Opcja, odegrana rola, narzucony sztandard Narzucone reguły, opcja, nic nie warta Duma, horror, wybieram tę mniejszość rezon równość, godność braterstwo Cztery litery, kilka Pajany od małego dziecka.